Czy że już miał fantastyczny tydzień? Mój tydzień jest fenomenalny, a wiesz co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że mój tydzień minął, następny tydzień minie w dokładnie taki sam sposób, a jak już się skończy, to będę miał tydzień zwieńczony weselem, a po nim będzie tydzień zwieńczony weselem. Więc czekają mnie, aha, a po tych trzech tygodniach tydzień zwieńczony powrotem do domu, bo wypada czasami wracać do domu rodzinnego, więc mam w najbliższym czasie trzy tygodnie bez weekendów. No popatrz, a ja nigdy nie byłem na weselu. No patrz. Może, może wiesz co, może po prostu twoi znajomi jeszcze nie dorośli do tego, żeby upaść jako ludzie, wrócić do jaskiń, uwolnić wszystkie najbardziej prymitywne instynkty i powiedz z karteczką do pana państwa, żeby pan państwu mu powiedział, że można się już kochać. Nie, po prostu mnie nie zapraszają. A. Hitboxy i frame, odcinek 26. Dzień dobry, jestem Hirio ja jestem kot i grymy w gry wideo i rozmawiamy o nich. No właśnie. Wtedy, kiedy nie musimy być na weselach. Tak, jak, jak nie musimy być na weselach, to rozmawiamy nawet intensywnie o tych grach wideo. Czasami ze sobą. Grałeś kiedyś na PSP może na jakimś weselu, czy, czy trochę za bardzo siara? Czekaj, czekaj, to będzie wymagało chwili pomyślunku. Zastanawiam się, kiedy ja właściwie kupiłem PSP-ka? W późnym liceum? wydaje mi się, że na jednym weselu miałem ze sobą PSPK, ale dałbym głowę, że go mimo wszystko nie wyciągnąłem. Aż, tak blisko. No, ale byłem na paru weselach, gdzie ogromnym problemem było, że nie tańczyłem. Ojej. No, mam taką zasadę, że nie tańczę. Nie, nie lubię być na parkiecie. Więc to jest Bardzo oryginalne. No, więc oczywiście ludzie zapraszają mnie na wesela, a potem się dziwią, czemu nie tańczę. Pomimo tego, że w trakcie zapraszania zazwyczaj informuję ich, że spoko, bardzo chętnie, tylko pamiętaj, że nie będę tańczył jakby co. Mm -hmm. A w co grałeś przez mm. ostatnie dwa tygodnie? Tak, gry wideo. Absolutnie, tylko gry wideo. W żadnym wypadku rzeczywistość, proszę. Gry wideo. W co pozwolę sobie odejść trochę od naszej formuły głębokiej, nieustającej analizy każdego elementu gry, który tylko można zanalizować i przedstawię i poświęcę dzisiaj swój czas antenowy na trochę pierwszych wrażeń i trochę powrotów do przeszłości, ale to później. A dlatego, że usiadłem już jakieś dwa tygodnie temu do X,2. Wreszcie, tak naprawdę. Miałem okazję pograć w XCOMA 1. Oczywiście mam na myśli ten remake, powrót do. powrót serii na wielkie ekrany. Z serią XCOM to byłem związany od X-Com Terror from the Deep, który był wydany na PSA 1. I, no, jedną z niewielu tego typu gier na platformie. Fajnie się w niego grało, ale był trochę męczący. No i oczywiście potem. Nie wracałem do tego tematu, wyszedł ten XCOM, olałem go zupełnie, był w PS Plusie, więc miałem okazję w końcu w niego zagrać jeszcze na PlayStation 3, ale z kolei jak już go dostałem to tak jakoś w jedynce nie przemówiła do mnie ta formuła. Teraz postanowiłem dać serii drugą szansę, bo XCOM 2 był w Humble Bundle miesięcznym. No i co? Muszę ci powiedzieć, że w porównaniu do jedynki jestem dużo bardziej przekonany do dwójki, tak już od samego początku. Może to kwestia tego odejścia od utartych schematów X, i popadnięcia w te same utarte schematy. No dobra, ale to bo... jakiś przykład. Co ci przeszkadzało w jedynce, no właśnie... a zostało zmienione na coś innego w dwójce? No właśnie, właśnie. Wiesz co, tak naprawdę rozgrywkowo, mechanicznie i tak dalej, dwójka jest prawie identyczna, ale z tego co wiem, jedynka liczyła wszystkie interakcje, które mogą mieć miejsce na starcie tury, podczas gdy dwójka liczy tylko następną akcję, jaką podejmiesz dla każdej postaci to było takie zabezpieczenie przeciwko safe scamowaniu żebyś nie mógł sobie strzelić stwierdzić och nie spudłowałem lepiej wczytam bo w przypadku X,1 zawsze będziesz miał ten sam wynik w przypadku X,2 to się troszeczkę uprościło bo możesz strzelić dowiedzieć się że spudłujesz wczytać Ruszyć się po prostu inną postacią. No bo jakby nie patrzeć, mówimy o strategii turowej, mówimy o dosyć taktycznej grze, więc jeśli masz postać w pozycji X i przeciwnika w pozycji Y i dowiadujesz się, że tą postacią w tego typa nie możesz trafić, bo tak się akurat wyliczyło w tej turze, to jest to dla ciebie duża strata taktyczna więc musisz jakoś kombinować inaczej. No i w XCOM-ie to pole do kombinowania było dużo bardziej zawężone. Ale tak naprawdę najbardziej przemawia do mnie samo tło fabularne, wiesz? Wracam, mechanicznie bardzo niewiele się różnią, ale fabuła jest fajniejsza. xcom 1 trzymał nas w tych starych schematach serii, gdzie XCOM to ta wielka, pozarządowa, międzynarodowa organizacja i musisz wysyłać swoje oddziały w najróżniejsze krańce ziemi, żeby pilnować jej przeciw od najazdów kosmitów i dzięki temu, jeśli robisz to skutecznie, to rządy zjednoczone dziękują Ci i zwiększają Twoje wpływy budżet, a jeśli robisz to źle, to Twój budżet maleje. Tutaj jest trochę inaczej, bo o ile nadal obracamy się w tym samym schemacie, gdzie trzeba pilnować odległych od siebie obszarów i te obszary generują dla nas zyski, to gra zaczyna się w momencie, kiedy kosmici wygrali 20 lat temu. Więc cała, cała nowoczesna gospodarka, całe nowoczesne społeczeństwa, wszystkie narody w zasadzie są już obarczone, obarczone kosmicznym kosmicznymi, Bleh. są w zasadzie podporządkowane kosmicznym overlordom. I my musimy z nimi walczyć, więc organizujesz co prawda na tych samych zasadach, ale jednak już niewielką organizację, która ma fundusze zewsząd i może sobie pozwolić na wszystko, tylko ruch oporu. I to, się, to jest też odzwierciedlone w warstwie graficznej, gdzie co prawda dostajesz dostęp do jakiegoś super latającego statku takiej fortecy, Ala, Shield, Heli Carrier. Ale poza tym wszyscy twoi żołnierze to tacy bardziej. To takie bardziej obdartusy, które uciekły gdzieś z miast i szukają organizacji, która zrzeszałaby ludzi o podobnych ich im myślach. I o to chodzi w tej grze. Zaczynasz od zera, zbierasz sobie jakąś garstkę zapaleńców, dajesz im karabiny, rozwijasz sobie technologię, upgrade'ujesz, w międzyczasie cały czas latasz na kolejne misje. Startowo gra jest bardzo solidna. Spędziłem przy niej jakieś 20 godzin. Jedyne, co mnie naprawdę denerwowało w niej wielokrotnie, to system między misjami. To, co dzieje się między misjami, to jest twoje latanie tym helikarierem pomiędzy państwami i trochę takie roglajkowe trochę takie -like szukanie punktów zaczepienia, z których możesz ściągać albo jakieś zasoby, albo ludzi, albo jakieś misje do wypełnienia. To nie jest do końca losowe, ale, ale ma trochę takich naleciałości i problem jaki mam z tym systemem jest taki, że jeśli znajdziesz, pojawi się jakiś obszar, z którego możesz coś wyciągnąć, to wyciąganie tych zysków trwa, zajmuje czas gry. I w trakcie, kiedy robisz jedną rzecz, może ci nagle wyskoczyć monit, że masz ważną misję od swoich nadzorców, masz atak kosmitów na jakiś ważny punkt, którego trzeba bronić i tak dalej. I to samo w sobie nie jest problemem, ale niesamowicie mnie irytowało, kiedy bardzo chcę jedną rzecz zrobić i dostaję dwa powiadomienia o zupełnie innych rzeczach, których nie mogę olać, bo jak oleję, to będę bardzo, bardzo, bardzo w plecy na rozliczeniu miesięcznym z tymi nadzorcami. Więc tak, jak w życiu. No tak, trochę jak w życiu. No, nie da się zrobić tego, co chcesz od razu, tylko trzeba na to poświęcać stopniowo czas. Ale nie zmienia to faktu, że sama gra jest spoko. Podoba mi się przede wszystkim system rozwoju, bo wszyscy żołnierze mają jakąś klasę przypisaną sobie. Tych klas jest bodajże 6 albo 7. Z każdym level upem, które przychodzą po kolejnych misjach, dostajesz drzewko rozwoju. Kolejny kolejne szczebel w drzewku rozwoju się odblokowuje i są to umiejętności, które możesz potem zmienić, ale przede wszystkim wykluczają się nawzajem te wybory, więc tworzysz buildy tym postaciom. Oprócz tego możesz jeszcze dodawać trochę modularnych upgrade'ów do broni, więc każda postać może być wyspecjalizowana w bardzo dużym stopniu. Także masz zespoły, które tworzysz z zupełnie spersonalizowanych żołnierzy, których jeszcze w dodatku wygląd możesz w dosyć dobry, dobrym stopniu modyfikować, jakby ci coś nie pasowało. Więc to jest taka typowa gra na dłubanie. wiesz? Siedzisz, zagrasz sobie jedną misję, no to możesz zagrać drugą. Potem się załącza ten cały syndrom jeszcze jednej tury, bo jak zagrałeś te dwie misje, to w międzyczasie minęło już trochę czasu i na przykład nie brakuje ci dużo do ulepszenia kolejnego, więc to już zostaniesz, mi ulepszenie wpadnie, a czekając na ulepszenie dostajesz monit, że jakaś kolejna ważna misja i to jest taka gra, od której bardzo ciężko odejść. Ale ciężko też się do niej zebrać, bo na, dla mnie na przykład ten gatunek już na starcie jest strasznie odpychający i kompletnie jakby nie potrafiłbym się w to wkręcić, nie wiedziałbym od czego zacząć. Wiesz co rozumiem to, dla mnie też część tego gatunku jest dosyć odpychająca, no zresztą ja mam bardzo długą historię przygód z Total Warem gdzie próbowałem grać w Sioguna próbowałem grać w Rzym, w Rzym dwójkę w Sioguna dwójkę jakieś tam medievala i cały czas po tej, jeszcze na pierwszą na przykład godzinę przysiądę do tej gry ale już potem mi się coraz mniej chce i tutaj myślę, że największą różnicę robi ten system misji, bo w XCOMie misje są stosunkowo krótkie jak się dobrze uprzesz, sprzężysz i no, rozsądnie będziesz zarządzał swoimi zasobami, to misję można przejść w jakieś, powiedzmy, 15 minut. Jak jesteś troszeczkę, troszeczkę, no, marudnym człowiekiem, tak jak ja i denerwujesz się, jak twoi żołnierze na przykład zostaną zranieni, bo każde obrażenia, jakie oni przyjmą, sprawiają, że po tej misji będą musieli odsiedzieć swoje w placówce medycznej i odchorować to, przez co oczywiście nie są dostępni na kolejne misje. Co jest ciekawe, nawet jeśli dostaną jakieś obrażenia, które w trakcie jeszcze misji wyleczysz, to i tak zadane obrażenia liczą się do tych ran, które muszą odchorować, co jest nieprzyjemne dla mnie jako gracza, bo powoduje, że się wściekam za każdym razem, jak ktoś oberwie i staram się wczytać i rozegrać tak, żeby było idealnie ale jak tak oczyścisz umysł, uspokoisz się i podejdziesz do tego tak, że shit happens i czasami ktoś oberwia, to robi się dużo przyjemniej. Myślę, że taka normalna misja, standardowo z planowaniem, trochę przemyśleniem, to tak za 25 minut może zająć, ale nadal wychodzisz z niej i już jest zupełnie ta zupełnie inna warstwa rozgrywki, która też jest dynamiczna. Nie ma tego momentu, że klikasz na kolejną turę i patrzysz, jak się wszystko przewija, bo każde twoje kliknięcie przesuwa czas o kilka godzin albo nawet dni, zależy jak długo spędzisz na jednym zadaniu, które sobie upatrzysz. I też, co jest fajne, bardzo wyraźnie jest zaznaczony postęp w tej grze, w sensie zaczynasz tylko z jednym regionem, twoja rebelia zaczyna się w Stanach Zjednoczonych, ale zaraz możesz odblokować drugi, jak odblokujesz drugi, to już tam gdzieś ostrzysz sobie zęby na trzeci i tak dalej. I to myślenie to myślenie o tym, co zaraz nadejdzie, jest motywujące do gry dla mnie. Szczególnie, kiedy pojawiają się jakieś lepsze upgrade'y, typu zupełnie nowy pancerz, który bardzo dużo zmienia w rozgrywce, albo jakieś zupełnie, zupełnie nowe bronie. To wszystko jest fajne, bo daje ci bardzo duży czynnik, który wpływa na rozgrywkę. I tego też często brakuje w innych podobnych rozgrywkach, bo możesz coś odblokować, ale to jest na przykład wiesz, jedna broń, albo... Jedna nowa jakaś polityka, powiedzmy, która marginalnie ulepsza ci społeczeństwo i dopiero odblokowuje kolejny szczebel, który chcesz zdobyć. Tutaj nie, tutaj jest inaczej. Tutaj jak masz nowy pancerz, to on się odblokowuje dla wszystkich. Automatycznie jest od razu przyznany wszystkim żołnierzom. Dopiero te wysokiego poziomu, tak zwane eksperymentalne rzeczy, wiesz, jakieś mechy, jakieś tam Spidermanowe ciuszki, czy inne takie pierdołe, to są rzeczy, które kupujesz na sztuki, ale te najważniejsze ulepszenia bardzo łatwo wpadają i od razu dla wszystkich. Także mówię, gra potrafi utrzymać graczy. To ja trochę skoczę w inne, inne rejony. Mhm. Coś o czym wspominałem chyba przy naszym początku podcastu to to, że w pewnym momencie życia przeskoczyłem przez bardzo wiele pozycji na kolejce Steamowej, z czego dodałem kilka gier, które po prostu na podstawie tego y, grafiki i opisu wydały mi się ciekawe i miałem wtedy takie jedno kryterium, po którym jeśli gra spełniała, to wrzucałem ją od razu do tej listy gier, którym jestem zainteresowany. To było jakby to ująć grę o parkurze, tak z grubsza, mhm. czy może nie wiem, gry z gatunku tory przeszkód, może tak to ujmę. I mówię tu o grach w stylu Mirror's Edge'a, grach w stylu Speedrunners from Hell i akurat teraz chcę powiedzieć o grze Cloud Build. Bo hmm. kiedy przeglądałem tą kolejkę, to właśnie zdaniem sobie sprawę z tego, że Mirror Edge jest jedną z moich ulubionych gier, a nie grałem w prawie nic w tym stylu i miałem wrażenie, że taki gier w ogóle nikt inny nie robi, a ja tu nagle na Steamie, tak szukając przypadkowo, trafiłem na kilka tytułów. Właśnie jednym z nich był Cloud Build, tytuł z 2015 roku. Od studia Coilworks, które jest bardzo małym szwedzkim studiem. Jest to ich pierwsza i jak dotychczas jedyna gra. Uh -huh. I... No i co? No jest to gra właśnie o parkurze. Mamy sobie widok za postaci, mamy bieganie po ścianach, double jumpy w powietrzu, plecak rakietowy, yy, co tam jeszcze jakieś tam wiadomo, yy, wślizgi, wspinanie się. To jest to... wszystko full 3D? Tak. Uh -huh. Z, I tak za pleców, tak jak mówiłem. A, sorry, I so. grafika jest w stylu a, takiego mocny cel shading, czyli uh -huh. takie mocne stylizowanie i dodawanie też tego efektu e, jakby rycznego rysunku, coś jak było na przykład w Fighterze 4, bardzo dużo tego było w tym, w trailerach, że takie dużo kresek, które miały tak symulować jakby, że to jest rysunek. Więc generalnie gra... Swoją stylistykę opiera na mocnym używaniu tych efektów. Tych dwóch w połączeniu. A jeśli chodzi o samo te projekty, koncept gry i tak dalej, to mamy ruiny, które po prostu wiszą w powietrzu. Czyli taki totalnie niewyobrażalny, nierealistyczny koncept, który jest powiązany z tym, że wszystko dzieje się jakby w wyobraźni, czy też w głowie naszej bohaterki. Grama ma fabułę, którą się kompletnie nie zainteresowałem, więc tylko z tego, co tam z pierwszych, z tych kilku, jakby prezentowana jest ona nam w ten sposób, że po każdej misji wracamy do naszego huba, który jest pokojem, w którym leży ciało naszej bohaterki, a my jesteśmy jej tak jakby jakąś, nie wiem, duchem chodzącym dookoła, jakąś astralną wizją. Projekcją. No. I jak, wychodzi, jak wracamy z misji do tego huba, to wtedy odblokowuje nam się kolejne jakiś tam Monolog naszej bohaterki, która chyba próbuje rozkminić co się z nią dzieje i czy to jest jakieś piekło, czy to jest jakiś jej PTSD, czy, czy to ona po prostu leży w śpiączce i tak sobie wyobraża. Są jakieś rozkwienie na ten temat. Bardzo szybko mnie przestało interesować, więc nie mam pojęcia. Mhm. Czy czym tak naprawdę to jest, bo szczerze mówiąc ta formuła i ten sposób opowiadania historii kompletnie do mnie nie trafił. Po każdej misji miałem ochotę od razu lecieć do kolejnej, a nie stać w miejscu i słuchać jak bohaterka o czymś gada. Mhm. Więc ten aspekt kompletnie ale Postanowiłem potraktować tę grę czysto jako po prostu sebiegać mhm. i pod tym względem no jest, yy, poziomy są krótkie, zazwyczaj można je ukończyć w minutę, dwie i są dosłownie to przeszkód, na których te, jest np. tak, że jest duża odległość między wysepkami i pomiędzy nimi jest, są tylko boczne jakby fragmenty ścian, więc można tylko biegać po ścianach, a nie można zregenerować energii podczas yy, stania, bo właśnie jest energia, jest system energii, która nam się Wyczerpuje, kiedy ją używamy, a regeneruje nam się, kiedy mamy płaskie podłoże. Zużywamy ją na bieganie po ścianach, na robienie tych daszy, na robienie podwójnych skoków. No i można biegać po ścianach tak bokiem, w przód, można wbiegać na nich po prostu pod kurę. Mhm. I na bazie tych kilku umiejętności zrobiono po prostu dosłownie, tak jak mówiłem, tory przeszkód, w których musimy na przykład pokonywać duże odległości, albo na przykład wymijać przeszkody jakieś bomby, które wybuchają, jakichś przeciwników, których możemy rozwalać, przy czym tych ostatnich jest bardzo mało w grze. Na pierwszych poziomach często ich w ogóle nie ma, albo są w śladowych ilościach, a po prostu są traktowane jako dodatkowa przeszkoda. Na zasadzie, że jak biegniesz przez poziom, to musisz w pewnym momencie pamiętać, że od tutaj będziesz musiał rozwalić tego przeciwnika, żeby móc przez niego przebiec. Mhm. Od początku już sugeruje ci, żebyś nie przychodził poziomów tak po prostu, tylko żebyś starał się zmieścić w jakichś tam ramach czasowych. Jak to zwykle w tego typu grach masz, w tego typu grach jest, masz trzy jakby tiry, że, trzy cele, jakby, które masz do spełnienia, że tam najniższy limit czasowy, który daje ci tam najmniej punktów i wyższe, które dają ci coraz więcej. I po prostu gra zachęca cię do tego, żebyś, żeby w ogóle odblokować ten, jakby zaliczyć poziom, to musisz go ukończyć w jakimś tam czasie, który jest zazwyczaj dość długi, a jak już zmasterujesz ten poziom i wiesz, jakby w sobie wybrać najkrótszą trasę, bo one często są zbudowane w taki sposób, że trasa wcale nie jest oczywista. Mhm. To też od razu zaznaczyć. Nie mamy żadnego jakiegoś znacznika, który nas informuje, w którą stronę mamy biec. Nie ma żadnego, nie wiem, wizji biegacza w stylu mirorzerza, tylko po prostu biegniesz przed siebie i musisz sam czasem się rozejrzeć i zastanowić, okej, okay, cholera, stąd przybiegłem, czyli muszę teraz być w tamtą stronę. Mhm. Spoko. a czy te wyniki im lepsze odblokowują coś, czy służą przede wszystkim do mierzenia samego wyniku gracza? Odblokowują ci to, ile możesz użyć checkpointów na misję. Okay. Bo w rundach fu, no w mapach są checkpointy, zwyczaj jest tak, że na przykład jeden albo dwa są z góry ustalone, a do tego my możemy sobie ustawić sami jeden w miejscu, które sobie wybierzemy. Czasem jest też tak, że możemy jeszcze znaleźć na mapie przenośną flagę, którą jak podniesiemy, to możemy ją sobie potem gdzieś tam postawić. Uh -huh. Przy czym w momencie, kiedy korzystamy z tego checkpointa, to do naszego czasu dolicza się tam ileś sekund. Uh -huh. Jasne. Więc jak pod koniec na przykład miałem 50 checkpointów, to powiedzmy, że powtórzyłbym faktycznie w ramach jednej misji 50 restartów bym zrobił, to 50 razy 3 sekundy, to mhm. już w tym momencie dwie minuty mam samej kary i wtedy ciężko jest myśleć o jakimkolwiek spełnieniu nawet tego najniższego tieru. Jasne, no w takich grach najważniejsze na początku to jest ogarnięcie tego jak przebiec, żeby nie zginąć. No, więc jest, jest, jest bardzo w porządku, jest bardzo dużo poziomów, są one w miarę zróżnicowane, są takie, na których trzeba, które bardziej testują twoją umiejętność właśnie sensownego zarządzania energią, tak właśnie, że masz fragmenty, gdzie przez długi czas nie dotykasz ziemi i nie możesz pozwolić, żeby energia ci się skończyła, bo wtedy upadniesz i umrzesz. Są mapy, gdzie, które mają właśnie mniej czytelne to, gdzie masz iść i właśnie więcej, bardziej wymagają tego, żeby się umyć rozglądać i wykombinować sobie tą najlepszą ścieżkę a jak już wykombinujesz, to wtedy nie wymagają one wielkich umiejętności, tylko można sobie po prostu biec przed siebie, się już znając tą drogę i wtedy hmm. na przykład po powtórzeniu całej planszy od razu można tam wbić ten pierwszy czy przynajmniej drugi wynik. I um, są plansze, gdzie jest więcej przeszkód, gdzie hmm. łatwiej jest umrzeć i wtedy na przykład jest więcej checkpointów albo są też jakieś tam regeneracje, przedmioty regenerujące życie. Porozrzucane. No i, i gra jest bardzo w porządku, jest bardzo dobrze wypolerowana. Te wszystkie systemy działają całkiem nieźle. Gra ma wszystkie feature, które byś chciał. Ma tryb jakiś treningu, gdzie po prostu masz pustą mapę z różnymi formami terenu, gdzie możesz sobie biegać i testować wszystko, jak ci się żywnie podoba. Poziom trudności to może być jeden z moich jedynych problemów tak naprawdę z tą grą. Bo na początku te poziomy potrafią być naprawdę łatwe i przez, tak nie wiem, zgrałem w tą grę łącznie 8 godzin i tak przez pierwsze 6 prawie każdy poziom pokonywałem w ciągu tam kilkunastu minut, albo nawet kilku czasem przy pierwszym podejściu, czasem przy drugim czasem było tak, że faktycznie musiałem go kilka razy zrestartować, ale na przykład jeśli restartowałem go kilka razy, gdzie uparłem się na przykład, że chcę pokonać jedną ścieżkę, że nie pobiegnę sobie najpierw spacerkiem, tylko cały czas będę biegł jak najszybciej, tak jakbym chciał od razu wbić ten rekord to wtedy powiedzmy kilka razy mi się w ogóle nie udawało i musiałem zrestartować, ale jak już mi się udało, to od razu zaliczałem ten na przykład drugi wymagany czas. Uh -huh. A potem nagle dotarłem do poziomów już takich pod koniec. Jestem w tej chwili chyba na ostatnich sześciu czy siedmiu, bo nie ma ścieżki liniowej, tylko mamy po prostu siatkę map i na przykład jak odblokowujemy jedną, to ona nam się rozwidla i teraz możemy dwie grać. Uh -huh. Do wyboru. No I każda złego. z nich jakby odblokowuje dalej ścieżkę. Zresztą od samego początku mamy do wyboru trzy mapy, z których każda jest początkiem swojej własnej gałęzi. Uh -huh. Więc gra nie ma właśnie takiego litniowego systemu, tylko możemy sobie, jak na przykład jakiś rodzaj mapy nam sprawia wyjątkowy problem, to możemy go na jakiś czas odstawić i spróbować czegoś zupełnie innego. No i tak sobie grałem, grałem i w pewnym momencie mega się odbiłem. Przez ostatnie moje kilka podejść do tej gry próbowałem Trzy mapy przejść. Każdą z nich chyba na każdą z nich poświęcałem właśnie po kilkadziesiąt minut, gdzie dosłownie zużywałem te 50 checkpointów, a mimo to nie udało mi się ich skończyć. I kurczę, wcześniej nie miałem z żadną mapą takich problemów, a teraz nagle mam ogromne. Mhm. I to był powód, dla którego ja już odinstalowałem tę grę i nie chcę już do niej wracać. Bo w tym momencie ta gra zrobiła się na tyle trudna, że tak po prostu, no mówię, do jednej planszy zrobiłem już chyba łącznie ze 150 podejść. I dalej mi się nie udało. Więc to jest już ten etap, gdzie gra nagle zaczęła ode mnie wymagać naprawdę niemal optymalnego zarządzania energią. Takiego, mhm. że jeśli gdzieś tam sobie przypadkiem wcisnę dasza, kiedy bo za wcześnie, na przykład, kiedy doklejasz się do ściany, mhm. kiedy jesteś przyklejony do ściany i wciskasz shifta, to wtedy twoja postać po prostu zużywa trochę tego y, energii, trochę tej energii, żeby biec właśnie szybciej po tej ścianie i faktycznie biec do góry, a inaczej ona będzie wytręcać pęd i biegniesz dalej po ścianie, ale prędzej czy później będziesz się z niej w dół, aż w końcu no, upadniesz, jeśli mhm. skończyć się ściana. Ale jeśli na przykład y, wciśniesz shifta tuż przed przyklejeniem się do tej ściany, to wtedy twoja postać zrobi busta, który kosztuje dużo. I to okay. też jest spoko, bo wtedy jakby postać nabiera pędu i wtedy wpada w tą ścianę z impetem i wtedy ten pęd się od razu jakby e, jakby to ująć przechodzi i wtedy już swój bieg po ścianie rozpoczynasz z dużo większą prędkością. Uh -huh. Ale nie jest to oszczędny sposób na wykorzystanie energii, tylko to jest taki, kiedy chcesz biec naprawdę szybko. A z kolei jeśli przykleisz się do ściany i nie zaczniesz y, y, używać tej energii w miarę szybko, to bardzo szybko wytracasz pęd. Y -y. Może być tak, że teraz z kolei, żeby go zbudować znowu, to musisz bardzo długo tego shifta trzymać i mówię, i w pewnym momencie zarządzanie tą energią w taki sposób, żeby faktycznie przejść pewien jakiś fragment, gdzie nie mam w ogóle żadnych... Y, podłoża pod nogami, tylko muszę cały czas biec z jednej ściany po drugiej, po trzeciej, czwartej i jeszcze nie tylko przed siebie, ale jeszcze w górę. W pewnym momencie to było, to mnie przerosło. Mm -hmm. Albo na przykład w pewnej misji nagle pojawił się długi fragment, w którym musimy bardzo długi dystans pokonać, na którym nie ma ani ścian, ani podłoża, tylko mamy takie pochyłe jak one się nazywają? No, fragmenty terenu. Bloki których... kolumny na których nasza postać, choć chodzi o to, że są takie jakby kawałeczki podłogi tylko pod kątem, Aha. więc nasza postać nie może się na nich oprzeć, tylko po prostu jak na nie wpadamy, to się od razu z nich ześlizgnie na ziemię. Mhm. I jakby w, przez całą wcześniejszą grę takich, takich miejsc było dość mało, więc w ogóle nie jakby fizyka tych zachowania postaci w kontakcie z tego rodzaju terenu była dla mnie dość nieznana. A nagle gra zaserwowała mi wyzwanie, które polega na tym, że muszę pokonać kilkanaście takich, tylko odbijając się od nich w jakiś tam sposób, używając właśnie tych daszy i double jumpów, żeby za, używając zakować jakby wystarczająco tej energii i pędu, żeby dość naprawdę spory fragment, sporą odległość pokonać. Mhm. I kompletnie nie wiedziałem od czego zacząć. Nawet obejrzałem sobie na YouTube, jak ktoś inny to robi, próbowałem robić to, co on, ale kompletnie nie znałem tego timingu, nie wiedziałem, co jest najważniejsze w tym, co on robi. Czy ważne jest to, w którym momencie się odbija, czy w którą stronę ma odwróconą kamerę. Jakby w odwzorowanie jeden do jednego jego akcji nie było dla mnie możliwe, a nie rozumiałem, czemu jego metoda poruszenia się działała, a moja nie. Mhm. I to już był niestety ten moment, kiedy moje jakby staranie, musiałbym naprawdę dużo czasu i wysiłku poświęcić na to, żeby dokończyć tą grę. Uh -huh. A moja motywacja jest zerowa, bo jakby nie mam, jakby co z tego będę miał? Pochwalę uh -huh. się komuś, że przeszedłem grę, o której nikt nie słyszał? No <laughs> wiesz, jakby... tak to działa. No, no, właśnie, więc jakby to jest ten problem, że jak skoro gram w te wszystkie swoje gry rywalizacyjne, w te bijatyki, lola i tego typu rzeczy, to to są nawet, nie wiem, nawet gry rytmiczne. To są gatunki, gdzie jak się wkładam ten czas i wysiłek, to to już jest. Jak chcę włożyć czas i wysiłek w gry, to sięgam po te. Mhm. A jak gram w coś singlowego, to mam ochotę przeżyć jakąś tam, nie wiem, przygodę, mieć jakieś doświadczenie albo poznać jakąś ciekawą historię. I w momencie, kiedy gra wymaga ode mnie takiego dużego testu umiejętności, takiego naprawdę ponadprzeciętnego, takiego, że tak jak mówię, poświęcam pół godziny na jeden poziom i tak mi się go nie udaje. Następnego dnia wracam, znowu mi się nie udaje. Trzeciego dnia stwierdzam, ok, to teraz spróbuję inny, poświęcam na niego pół godziny, też mi się nie udaje. Sorry, nie, no dla tak. mnie to jest bariera. Zastanawiam się, jak często się na takie gry trafia. Dla mnie, szczerze mocnie przypominam sobie, kiedy trafiłem na grę singlową, od której bym się tak bardzo odbił, nie licząc jakichś automatowych, mhm. gdzie z kolei jestem pogodzony z tym, że nigdy nie ukończyłem storma czy dowolnego szmupa, bo, bo te gry po prostu tak działają, że trzeba by poświęcić na nie bardzo wiele podejść, godzin, żeby zrozumieć jak one działają i, i faktycznie być w stanie przejść się od początku do końca na jednym kredycie. Jasne. No ale widzisz, Mimo wszystko fajnie jest, jak walczysz w trakcie gry z grą, a nie ze sobą. Bo mój problem, jak gram w wiele singleplayerówek, jest z koła inny. Taki, że muszę sobie poradzić z moim własnym podejściem do tego i z tym, czego ja oczekuję od siebie i od gry. Więc jak nie daj Boże gra wynagradza jakieś elementy wymagające albo na przykład bezbłędną grę, to jest kompletna masakra jak dla mnie. I mam ten problem w XCOM-ie, to co mówiłam, że, że bardzo nie chcę, żeby moi żołnierze byli zranieni i wypadali z następnej misji, chociaż zupełnie nie muszę. To kompletnie nie ma znaczenia, bo już na starcie masz więcej żołnierzy, niż wymaganych jest na jedną misję, więc nawet jakby z tej misji wszyscy wrócili ranni, masz jeszcze zapas, który możesz wykorzystać w kolejnej, a w tamtym czasie to już tam ci dojdą do siebie, więc to tak, to jest zupełnie opcjonalne, żeby ich pilnować wszystkich, a mimo wszystko, ponieważ wiem, że jest to ta kara, która pozostaje jeszcze przez jakiś czas, to bardzo nie chcę do tego dopuścić. Podobny problem mam w Kierce, którą sobie odpalam tak, wiesz, w podróży tylko, dla tutaj wielki cudzysłów relaksu, bo... A propos PlayStation Portable, pogrywam sobie trochę w Dino Crisis 2'. Takie powiązanie trochę z Xcom'em, bo Xcoma 2 zacząłem ogrywać w przygotowaniu na wielkiego dlc który wychodzi we wrześniu. W tym DLC-ku zapowiedzieli tak dużo zmian, że stwierdziłem, że chcę poznać Xcoma 2' bez tego zmodyfikowanego systemu rozgrywki. Natomiast w Dino Crisisie to jest tak, że grałem w jedynkę, grałem w dwójkę, ale nigdy nie grałem w trójkę. I teraz otworzyła się przede mną taka możliwość, żeby sobie przejść tę trójkę i ja wiem, że trójka kompletnie porzuca tradycję serii. Odchodzi od wielu dobrych, sprawdzonych motywów, ba, jest po prostu słabym. Słabą kontynuacją, jest słabą grą, jest do bani, wszyscy to wiedzą, ale jednak nigdy w nią nie grałem. Mógłbym mimo wszystko przejść choćby, żeby się zapoznać i dlatego gram w Kraj Crisis 2, którą co prawda przeszedłem milion razy. Ja ją dosłownie speedranowałem, co prawda po gimnazjalnemu, więc bez jakichś tam półminutowych przebiegnięć, ale potrafiłem przejść tę grę na przykład trzy razy jednego dnia. I teraz... Abstrahując już od wszystkiego, bo Dino Crisis jest świetną grą i każdemu polecam, bo to jest bardzo wysoki poziom tych starych, klasycznych survival horrorów i to jest dużo bardziej taki mm, shooter na starym sterowaniu a la czołg niż taki rzeczywisty survival horror, ale Dino Crisis 2 ma jedną cechę, która mnie zabija i uniemożliwia mi czerpanie jakiejkolwiek rozrywki w trakcie grania w tę grę, mianowicie... Gra jest podzielona na sekcje, to znaczy cała mapa gry jest podzielona drzwiami. Oczywiście, tak jak w starych rezydentach było i w Dino Crisis 1 również, otwierasz drzwi, masz doczyt nowego terenu. I teraz, jeśli między jednym a drugim otwarciem drzwi podejmiesz się walki, ale nie zostaniesz w ogóle zraniony, to dostajesz bonus za brak obrażeń. I jest to bonus pieniężny. Dostajesz walutę w grze, która jest ci absolutnie niezbędna, bo wykorzystujesz ją do zakupu nowych broni, do ulepszeń i do różnych tego typu rzeczy. I teraz znowu, cała gra zaprojektowana jest tak, żebyś po prostu walcząc mógł uzbierać więcej niż ci potrzeba. Ale ponieważ za przejście bez obrażeń dostajesz te zielone literki, które ci mówią gratulacje, przeszedłeś tę sekcję bez obrażeń, to ja biegam jak ten pajac i walczę z tym systemem, bo nie mnie źle, system walki jest spoko, ale absolutnie niedostosowany do tego, żeby tę grę obsesyjnie masterować. Chociażby dlatego, że masz ustawione, yy, ustawioną kamerę, którą nie możesz ruszać. Więc jeśli dinozaur wybiegnie ci po prostu spoza kamery, to już nic z tym nie zrobisz. Trzeba grać na dźwięk w dużej mierze. One dają o sobie znać. Ale oczywiście ja siedzę, klikam, dostaję raz, wczytuję, wybiegam z pokoju, zaczynam walkę, przebiegam kawałek, dostaję znowu, wczytuję i tak zapęd to zapęd to, zapęd to. Od tygodnia nie wyszedłem z Save Rooma. Czy to jest fan? Ja, ja nie ja już nie. nie. Nie. Dla mnie to był ten problem. Stwierdziłem, tak. że gra już nie daje mi fano i że prawdopodobnie im dalej, tym gorzej. Mhm. <laughs> więc to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że kurczę, no, no fajna gierka, ale, ale jest jeszcze dużo innych gier, w których chciałbym pograć. Więc no, no sorry, no. ale miałem z tym problem. Bo ja zawsze ja zawsze jestem jedną z tych osób, które mocno dwo są. Adwokatami tego, że. Żeby, żeby gry były trudne, żeby no. dawały wyzwanie, bo bez wyzwania są po prostu nudne i bez sensu. Ale kurczę, zawsze ciężko mi potem przyznać, że gra jest dla mnie, że gra odrzuciła mnie, dlatego że, że już jakby jej poziom wyzwania sprawił, że po prostu już mi się nie chciało. A wiesz ale, co? No tak jest. A wiesz co? Jest jeden gatunek, który powinien być łatwy, prosty i przyjemny i to są point and clicky, Bo jak sobie porównam to, jak wyglądały jakieś cudawianki typu Scout Quatermaster albo jaką, jaką umiejętnością w poszukiwaniu pikseli trzeba się było wykazać w jakimś tam, nie wiem, Dreamwebie, w porównaniu do dzisiejszych point and clicków, gdzie wiesz, no nawet niekoniecznie masz klucz i zamknięte drzwi, ale wszystkie zagadki są proste w stylu nic nie widzisz w pokoju i gdzieś indziej podnosisz żarówkę, więc szukasz po prostu lampy, żeby ją wkręcić. Taki przykład z czapy, ale wiesz o co chodzi. Chodzi o to, że to jest jeden taki gatunek, w którym łapiesz proste powiązania logiczne i... Wszystko jest fajnie wtedy, bo z jednej strony się cieszysz, że o wcale nie aż takie proste, wcale nie aż takie oczywiste, a gra jest popychana do przodu, nie musisz siedzieć i czytać faka. Ale faktycznie ja też wolę, jak gra mechanicznie stawiać ci jakieś wyzwanie. Zawsze jest przyjemniej i weselej. Nawet jeśli to takie dodatkowe wyzwanie. O, chociażby jak parowanie w Revengeance. To była prosta mechanika, ale zrobiona w sposób, który wynagradzał jej używanie i wynagradzał też w taki no, audiowizualny sposób. Fajniej się czułeś, jak parowałeś, niż kiedy tego nie robiłeś, chociaż to zupełnie opcjonalne w większości przypadków. No... Powiedziałbym, że na tych sensownych poziomach trudności to trochę ciężko nie parować. No, no może. Może faktycznie tak jak mówisz było, ale, ale czy ja wiem? No na pewno trzeba było parować w tej grze, ale to też nie była taka gra. Może tak. Na normalu na pewno nie trzeba było parować no tak, na prawo come i on, lewo. No, normalu A... to, to nie jest gra jeszcze. O, no to, przepraszam panie za fajne na normala. No, nie, no serio, come on. No dobra, no ja. Ja jednak w takie gry zaczynam od Normala i potem idę w górę, więc jak na normalu coś jest fajne, to zapamiętuję, że jest fajne. No zacząłem instalować duma, żeby go przejść na Nightmare w końcu, bo jestem tak w jednej czwartej tego przejścia, ale oczywiście 70 gigabajtów będzie się ściągać jakiś czas. Co chcesz mi powiedzieć o egzardzie? o e, Gildgirze, Exardzie, rewelatorze rew 2 Musiałeś to powiedzieć. Przestań. Nie lubię tej gry. I to nie jest tak, że ja jej nie lubię, bo ona mi się nie podoba. To jest tak, że ja jej nie lubię, bo ona nie lubi mnie. Te, ktoś gdzieś jest świadom mojego istnienia tam w Arksystemie i robi rzeczy po to, żeby mnie wkurzyć. Zacząłem przykładać się bardziej do tej gry, zacząłem się rozwijać, zacząłem się cieszyć z tego, że gram. Prawie byłem na tym poziomie. Wpada rewelator dwójka, moja postać jest zmieniona w sposób, który mi absolutnie nie pasuje. Okej, okay, dobra, nieważne. Docieramy do dzisiaj. Pogodziłem się już z tym, że kryzys postaci, jaki mam w rewelatorze, jest nie do rozwiązania, nie chcę mi się w to grać, jest w porządku, będę wspierał scenę tak jak mogę. To dodają tryb, który rewolucjonizuje całą grę i cały proces uczenia się jej. To. A! Masakra. Okej, okay. co się dzieje? Mamy nowy patch do Exarta. On wyszedł jakoś tam dwa tygodnie temu, tydzień temu, trzy tygodnie temu, wiesz, jak zwykle wersja na konsolowa czym? i. Na nowych mówię... czy na. Nie, nie, nie. Wersja konsolowa, pc Te obie wersje są jak zwykle rozjechane, więc to plus minus parę dni. Wyszedł nowy patch. Ten patch nie zmienia zupełnie balansu gry, ale dodaje nową funkcję treningową. I to jest funkcja, która polega na tym, że możemy otworzyć sobie menu, które nagra nasze inputy, tak jakbyśmy na przykład nagrywali manekin i akcje dla manekina treningowego, z tą różnicą, że nasze inputy zostaną zapisane i będziemy je sobie mogli wyświetlić w treningu w liście, tak jak to wygląda w trybie wyzwań gry. Więc możemy napisać własne kombosy, czy jakieś setupy, czy coś, które gra będzie trzymała w pamięci i wyświetlała nam, żebyśmy sobie mogli po prostu trzymać te informacje w grze, a nie gdzieś na zewnątrz. I jest to zapisywane bodajże w pięciu gniazdach. I teraz tak, na konsolach ta funkcja nie służy absolutnie do niczego. Jest absolutnie bezużytecznym dodatkiem, który świetnie wygląda na papierze i nic nie robi. Dlaczego? Dlatego, że wyświetlić kombo to ja sobie mogę na dowolnym filmiku na YouTube, na telefonie mogę sobie zapisać i to, że ja to będę miał na ekranie, to, to no fajnie, że jest tak? integracja z UI, ale to nic nie zmienia. Natomiast oczywiście, co się stało na pecetach, Zajęło panom programistom ambitnym anime fanom 5 dni zrobienie narzędzia, które eksportuje te zapisane kombosy do pliku i może je z pliku importować. Oczywiście jak tylko powstało to narzędzie, mamy już zorganizowane wielkie foldery w Google Docsach przez zresztą Candypa, prominentną figurę europejskiej sceny bijatykowej w których wszyscy wrzucają, wiesz, standardowe kombosy na wszystkie sytuacje, jakieś setupy, jakieś mix -upy. Zaraz nadszedł upgrade tego narzędzia, które wykorzystało lukę w systemie zapisywania kombosów i pozwoliło na zapisywanie do pliku również nagrań dla manekina treningowego. Więc no, świat stoi przed tobą otworem w tym momencie w Guildgearze. Jeśli masz ochotę nauczyć się jakiejkolwiek postaci, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby wszystkie te foldery były wypełnione, ale dla wielu postaci wchodzisz sobie, pobierasz to narzędzie, wchodzisz do tego folderu, ściągasz pliki i masz całość wyświetloną w grze i możesz to tylko kliknąć, żeby się wczytało i zacząć się tego uczyć. Nie musisz się nawet zastanawiać, jakie jest prawidłowe zastosowanie tego kombosa, bo Ken Deep zadbał o to, żeby wszystkie te pliki były prawidłowo opisane i już w nazwie pliku masz sytuację, w której powinna być dana seria wykorzystana. My jesteśmy w przyszłości. Wiesz, kto jest jeszcze w przyszłości? Kto? Gra... Un, under Night in Evil Land of Wario and Mar jakoś tak. E, ja super tam mówię pod nocne wrodzenia. Jest super, turbo, i śmiesznie. Tak. I gra sobie wyszła i gra ma Training Mode. Mhm. I tam w Training Mode jest z kolei tak, że teraz tak samo. Bierzesz sobie bo mhm. Nie, mhm. nie jestem pewien, czy to można sobie dać dowolne, czy to jest tylko w trialach. Mhm. Ale robisz tak, że postać, jeśli stwierdzasz na przykład, że o tutaj z tym fragmentem kombosa mam problem. I, ale przez to, że cały czas myślę o tym fragmencie kombosa, to wtedy na przykład trochę gorzej mi idzie wcześniejszy fragment i nigdy nie docieram do tego, co chcę przećwiczyć. Albo na przykład, że przez to, że skupiam się na tym, żeby poprawnie zrobić to wcześniejszy fragment, to jak już docieram do tego, z czym mam problem, to mój mózg się zamarza i, i, i ręce stoją w miejscu i w ogóle nie robią tego, co chcę. Zdarza się. To, to gdyby tak na przykład zrobić system, w którym bierzesz to konebo mhm. i robisz tak, że komputer robi je do momentu, w którym masz problem. I w tym momencie komputer puszcza kontrolki, one natychmiast przychodzą do ciebie i tylko w tym momencie ćwiczysz ten fragment, z którym masz problem. No i jest to bardzo fajny pomysł. Dlaczego... A zresztą, trzeba się cieszyć, że w końcu do tego doszliśmy. Muszę zapytać, jak to się stało, że potrzebowaliśmy tylu lat, żeby do tego dojść, ale no, rozmawialiśmy. Czemu na to nie wpadł? A, rozmawialiśmy. Czemu miłośnik bijatyk na to nie wpadł? Jezus szachów? Czemu? Znaczy... Pan kradnięcia gier planszowych? O tak. No, ale widzisz... Jesteśmy na tym etapie, że te bijatyki naprawdę zaczynają powoli wychodzić ze swoich automatowych korzeni. No zresztą Ultra Street Fighter 4 też miał świetną funkcję, gdzie mogłeś sobie nagrać stan treningu i go wczytać. Po prostu na jedno kliknięcie. To też niesamowicie ułatwiało wiele rzeczy. Szkoda, że nie ma tego teraz w innych grach. Mogliby się nawzajem od siebie uczyć. Ktoś by pomyślał, że patrzą co robi konkurencja. Ła, no, ale, ale to nie jest problem. To najważniejsze, że jest postęp. Tylko muszę przyznać, że smutno mi tylko, jak patrzę na te rozwiązanie w eksardzie, które opisałem, bo właśnie ono powstało od razu w takim stanie, gdzie, wiesz, jest po prostu fajnym dodatkiem. Jeśli nie jesteś fanem, który pójdzie, poszuka sobie tego moda, wyciągnie go, ściągnie jakieś pliki z tych nagrań, no to nie możesz się tym cieszyć, a bezczelnie nawet w notkach do patcha informują o tym, że po to jest to narzędzie, żebyś mógł się dzielić swoimi własnymi kombosami, no to dajcie opcję dzielenia się nimi, to nie jest skomplikowane to, to nie może być skomplikowane, mod, który dodaje te opcje waży 25 kB. i z tym workshopem, o wow, panie no, straszne rzeczy no właśnie obawiam się i, i myślę, że nie odkryję Ameryki, jeśli to powiem, że po prostu cała funkcja była planowana pod konsolę, a ponieważ na konsoli ciężko byłoby wypluwać jakieś pliki i się nimi dzielić, no to olano ten temat faktycznie dzielenia się nimi, no bo, bo ciężko by to było zrobić, a potem jak powstała powstał patch owy no to nie dodawano tej funkcji, bo po pierwsze byłoby to niezgodne z wersją konsolową, a po drugie, ktoś by musiał to zlecić odgórnie. Bo zazwyczaj firmy zajmujące się samym portem nie mają zbytnio opcji, żeby wyskakiwać z własnymi pomysłami. Dobra, to ostatni temat na dzisiaj. Jej. Coś, o czym rozmawialiśmy dawno temu. Fabuły w grach. Dawaj, zaczynaj. Ja bo... powiem swoje. Nie, nie, ja myślę, że nie masz nic do powiedzenia. Zyzyzy. No, no. Bo był taki... To już jakiś czas temu ten temat miałem poruszyć już parę odcinków temu, ale wydłużało się, bo były ja inne sprawy, odkładałem, więc szczerze mówiąc już trochę nie pamiętam, o czym są te artykuły, o których będę teraz mówił. <ścoughs> Okej, okay, więc pierwszy z nich jest pana Jana Bogosta z serwisu The Atlantic, na którym postawił taką śmiałą tezę, że gry są lepsze bez fabuł. Mhm. I tutaj generalnie rzecz sprowadza się trochę do tego, o czym kiedyś chciałem powiedzieć, ale trochę nam się rozmowa rozmyła i trochę zgubiłem wątek. Rzecz w tym, że jestem jedną z tych osób, które uważają, że ważne jest, bardziej niż na samą fabułę patrzą często na metody jej opowiadania. Jakby to jest coś, co mnie ciekawi bardzo, co lubię obserwować. Lubię się zastanawiać nad tym, jak, jak, w jaki sposób filmy są robione, jak gry, są, jak gry opowiadają fabuły o warsztatach y, pisania książek mhm. i właśnie tak stwierdzam, że w przypadku gier, fabuły są zazwyczaj opowiadane jak w przypadku, w, w formie scenek, w formie tekstu, który jest po prostu gadającymi głowami, takie dialogi, że po prostu czytasz tekst, w formie tego słynnego e, środowiskowego opowiadania historii, mhm. czyli podnosisz sobie ten podnosisz sobie od jakiejś jakąś tam kasetę czy coś i leci ci nagranie wideo w trakcie jak sobie chodzisz i myślisz sobie, że o cholera chciałbym już przejść dalej, ale boję się, że jak przejdę dalej to odpali się jakaś, nie wiem, sytuacja kiedy będę się musiał skupić na grze i nie będę się mógł skupić na tym czego słucham mhm. więc rzecz w tym, że właśnie pan Jan zwraca uwagę właśnie na to i stwierdza, że są gry, które w ciekawy sposób jakby integrują właśnie fabułę z Grami, fabu z grami, z rozgrywką, mhm. ale zazwyczaj właśnie nie robią tego, tylko to jest mocne, jakby rozdzielenie. Jasno. Na co z kolei pan Tomasz Grip odpowiedział, że on się nie zgadza, że gry są fantastycznym medium do opowiadania fabuł, i jakoś to się tak ciągnęło. Widziałem chyba z pięć, sześć różnych artykułów na ten temat, podlinkowywanych odpowiedzi na jedno, na drugie po jednej stronie, drugiej. Dużo się tutaj dyskutuje na temat gry co się stało z Eddie Finch? Tak się nazywa ta gra? Mm, What Happens to Edith coś, Finch? Co, coś takiego, kojarzę Edith Finch. Ale nie grałem. No, więc tak po prostu tym razem na pewno będę pamiętał zalinkować w show mm -hmm. <laughs> Jeśli Kogoś ciekawi tutaj temat z jednej strony drugiej chciałby poznać, może trochę bardziej dogłębnie, na przykładach, bo te artykuły są naprawdę długie i dające do myślenia, tylko tak jak mówię, no strasznie już dawno o nich, strasznie już dawno je czytałem i czytanie ich drugi raz jakoś nie było dla mnie specjalnie ciekawe, więc chciałem tylko wtedy powiedzieć, że coś takiego czytałem i to było ciekawe, a tak naprawdę wcale nie mam własnych przemyśleń na ich temat, tylko po prostu uważam, że są fajnym przedstawieniem tematu. Wiesz, dla mnie dla mnie to jest jak zwykle zbyt złożony temat, żeby go ująć w jedno zdanie. Powiedzieć, że gry wideo są lepsze bez fabu, to jest zwykły snobizm. Znaczy to jest. I... Okej, nie, dobra mów. To, to jest zwykły snobizm, no bo wiesz, tyle jest gier, ile jest gatunków. Każda gra, każdy gatunek rządzi się swoimi zasadami nie jest zupełnie potrzebna fabuła w grze wyścigowej, ale z drugiej strony czy naprawdę gra wyścigowa ucierpiałaby na tym, że miałbyś jakiś tryb kampanii, gdzie jesteś konkretnym kierowcą i budujesz swoją karierę, czy na przykład taki wipeout byłby gorszy, gdybyś był jakimś cybernetycznym mistrzem kierownicy, który ma swoje przygody. Pozwólcie, tylko, tylko proszę, że zwrócę uwagę, że odnosisz się do tytułu artykułu, a nie do mhm. jego treści ale tak naprawdę cała treść zahacza o to, że co? Są różne sposoby na opowiadanie fabuły, są realizowane lepiej i gorzej w różnych grach. Tak czy inaczej są gry, które zawsze będą lepsze dzięki temu, że mają fabułę, są gatunki, które na tym zyskają zawsze, są gatunki, które na tym zyskają czasami. I Poza takim rozróżnieniem faktycznie warto jest przeanalizować, jak jest opowiadana historia w grach, no bo chociażby przychodzi do, na myśl ten ostatni zeszłoroczny dum, który mając bardzo niewiele momentów, kiedy fabuła była opowiadana wprost, potrafił wiele powiedzieć chociażby o głównym bohaterze, zbudować jego charakter. Spójrz na to, masz postać, która um, epatuje konkretnymi cechami charakteru, ale są one opowiedziane w zupełnie zintegrowany z rozgrywką sposób. I to są fajne zagrywki, na które warto zwracać uwagę i warto je punktować. I mam nadzieję, że właśnie o to chodzi w takim artykuł. No, Tam podaję też przykłady, na przykład, nie pytam czy to on, czy któraś z odpowiedzi podała przykład tego jak to, tak naprawdę, nawet w takich, grze jak asteroid, można mówić o pewnym kontekście fabularnym. Gdybyś miał grę, która polega na tym, że jesteś nie wiem, tym kształtem na ekranie mhm. i możesz się nim poruszać, a te kształty na ekranie cię rozwalają. To jest strasznie abstrakcyjne, dziwne i, i po co? A skoro jak zamiast tego można wymyślić właśnie, że słuchaj, jesteś stateczkiem i lecą na ciebie asteroidy i musisz się rozwalać. I to nie tak. o, o co chodzi. I to nie tak. jest skomplikowana fabuła, tylko to jest ten kontekst, mhm. który coś faktycznie dodaje, wnosi, współpracuje z tą grą. Podczas gdy często jak myślę fabuły w grach, to myślę o pozycjach, gdzie mam wyraźny jakby rozdzielenie, jakichś JRP ach i tego typu rzeczach, gdzie po prostu mhm. rozgrywka sobie fabuła, sobie i, i strasznie mi to zawsze jakby to mi przeszkadzało. I wtedy mhm. stwierdzałem, że no cholera, nie lepiej napisać książkę. Dosłownie. Tak. Tak zawsze myślałem. Tak, zupełnie masz rację. Chociażby o tym, znaczy o tym, o tym właśnie chciałem powiedzieć, że idealnym przykładem na to. Jak ważne jest zintegrowanie fabuły z rozgrywką, przynajmniej do jakiegoś stopnia, są właśnie te nieszczęsne jrpg które zaczęły jako gatunek, w którym fabuła i rozgrywka były w niewielkim stopniu zintegrowane, ale jednak działy się na wspólnym planie, bo nie mogłeś stworzyć innego planu. Więc oczywiście jak podszedłeś do kogoś i do niego zagadałeś, to ci się otwierało okienko dialogowe, które mówiło, co tam się dzieje między wami. Potem udało się dojść do tego etapu, kiedy już można było wprowadzać cutscenki, ale znowu, one bardzo często były na silniku gry, działy się natychmiast, a potem nagle odkryto ten przeklęty wizualnowelkowy styl, gdzie fabuła, gdzie rozgrywka sobie, a fabuła to dwie gadające głowy i okienka dialogowe między nimi, i to tworzy tak ogromny rozdział między tą rozgrywką a fabułą, że sam fakt takiej prezentacji fabuły jest dla mnie w ogóle czynnikiem odpychającym od JRPG-ów teraz. A jeszcze warto wspomnieć o tym, że e, osoby zajmujące się tworzeniem gier starały się integrować fabułę z e, rozgrywką jak najbardziej od samego początku. Jeśli nie wpisać jakąś konkretną historię, to przynajmniej nadać jej kontekst. No, masz taką postać jak Qbert, którą kojarzą setki tysięcy ludzi, i teraz zabierz mu imię. Co to jest? To jest jakiś kształt abstrakcyjny, który nie ma kompletnie żadnego związku z czymkolwiek, co jest nam znane. Bo powstał w czasach, kiedy nie mógłby wyglądać jak coś realistycznego. A dzięki temu, że była jakaś malutka chociażby książeczka, która powiedziała nam, że to jest postać o własnym imieniu, że on sobie jest jakimś stworkiem i ma swoje stworki przeciwne, to jest historia. To się staje symbolem. Zyskuje dużo, wiele warto dużo więcej wartości. A, no i oczywiście wielki poeta swego czasu powiedział, że gry wideo są jak filmy porno. Każdy oczekuje, że będzie w nich fabuła, ale nikt nie ma co do niej wysokich oczekiwań. Nie znam tego poety. A powinieneś. Johna Romero warto znać. Te ten od Nie, to był John Romet. Myślisz o kimś innym. Ach, to jest zawodna pamięć. No, był jeszcze John Carmack bardzo blisko, ale to też nie on. Hitboxy i frame na gmail.com Możecie nam napisać, co wy myślicie o fabułach w Rach, tylko wy w przeciwieństwie do nas przeczytajcie te artykuły, bo mam wrażenie, że nas o czymś zupełnie innym niż o tym, o czym my rozmawialiśmy. A jeśli będziecie chcieli się z nami skontaktować, to nie zapomnijcie napisać, kto jest waszym ulubionym Johnem. See na da da da